Jak już mówiłem, full opcja Skóry, budyń, szyby w prądzie. Nawigacja jest, tak jak się umawialiśmy. A klima? O co ci klima? Szyberdach się otworzysz i nawiew jak w murde jeża. Tu jest Rudego z imprezy nigdy nie wykonywam. Halo? Hans? Gutenta. Och ja. Ja. No turli Okej. Okay. Realne problemy. Okej okay, chłopaku, Niemiec dzwonił i mówi, że jak nie chcesz, to on odkupi. To no, wierzysz czy nie? Kurzyki do mojej nowej bryki To lekko basu i od razu jestem dziki. choć mnie dziś w komisie Same spakołyki ja kupiłem moją brykę za ostatnie patyki Zeryfenu imuzynę sprowadzono mi z rozmachem i choć nie ma może klimu, to nadrapiasz dachem Skóra, jasny, budynia, wszystkie szyby w prądzie Poczekaj aż przyspieszy, a już nigdy nie wysiądzie Radek Seni to prawie ksen, ledy, rewelacja, no i trochę taka retro, papierowa nawigacja, no i co Niechaj każdy w okicyka w mieście Nowa jest atrakcja moja, kolorowa bryka Nie się audice, bremwice, jaguary Bo mój merol kolorowy niby stary, a wciąż jary On ci jedno gwarantuje jak się ze mną polansujesz Daj mu jedno skrzyżowanie w oczach kobiet awansuję, awansujesz awansuje. Jak do miasta, aż wam zabić wyjdą na jakieś świeże pasy Na mieście zabójcy wykrzykują mi obręgi Wiadomo, że w nie mam zbyt zajebiste fang Chodzę, a za pracę A zimówki to fortuna, ciągle nowe kapcie tacy. Kiedy za pan schodzi Kuba, a że nie mi brakuje Słaby moje honorarium Nie wydaje więc nam nie. nie musi się na scenariusz Znowu gminę mam nadradza Różby policyjne fiuty A dzień dobry panie władzy chyba licznik mam popsuty Nie słyszałem tej syreny, bo za mocno paną pasy Aż dostałem gdzieś migretny, cała pufka, Nie mam kas, nie mam, kasy, nie mam kasy. Kilnie ciekawe, jaka miała Myślę, że ma fajne auty na się z niego śmiała Widzisz, co tu taku, co i stoi Nie jednego jego lakier niepokoi No kłamany przerołnie, to zdanie ze mną w wingu proboszcza z kościelnego parkingu Tworzy w mojej broce tylko panny i szampana Wolno bujam się przez to od wieczora aż do rana Co to znaczy kurwa, znów wylał W moim nowym aucie tu się kurczy, nie przykrywa Czasem jeszcze poza dupę Tam mnie każdy ziomek chwali, co ty znowu robisz, głupia Moi się nie pali, No raz raz. Patrzcie, niechaj każdy foki cyka w Nowa jest ta prakcja moja, kolorowa ryka. Nie schowałem się, audyce, BM, wice jaguary Bo mój meron kolorowy niby stary, a wciąż jary On ci gwarantuje jak się ze mną polansujesz Daj mu jedno skrzyżowanie w oczach kobiet Awansujesz Awansujesz awansuje. W holenderskim radzie z tym, że ten to z innym końcem. Za rękę chodził w parze, inny kupił Skodę W dobrym LPG, a później plusa Pan Panny wolały mnie, na szybie masz tribala Nie uważasz, że to giebie? Na ręce masz drugiego, a trzeciego, gdzie nam dupie? Ty tam w tym focusie, lepiej ześ mi zrogi. Twoja panna ci w merolu doprawi awcza Jeśli masz miało niech ci raczej nie zazdrości Może jeździsz nim z miłości, ale do awaryjności bo Tak wam mogę zapodobać, w ciekawostek całą kuklę Ale zaraz, co tu kłytcze? Chyba ktoś